Cześć, Reju, co robisz? Kurwa, siedzisz doła. przyjmujesz do tego języka czy nie? No nie, kurwa, to... Tak, no, tupi Alain jakiś nawalony kół, kurwa, ostatnio, no, jak Ci No nie, kurwa, spać później na stole. Padej tu, kurwa. Wszystko już podłączone, czekamy. No, na razie. Kurwa, to jest... Cały kurwa dał nie? No. no nie są tak jak wtedy ci mówię, przyszedł do Fuksa, co kupił mi to piwo, siadłem z nim kurwa na chwilę i zacząłem, wiesz, gadać to mu właśnie mówiłem, nie? Żeśmy się kurwa ugadywali, dały pias. Kurwa, jeszcze komórki nie odbierać, ci Ale nie? Ale leży mu pewnie w pokoju, dzwonił, że dałem to możliwe! Chyba ojciec mówił do niego, że telefon ci dzwoni.